Wow. Wow. Do you feel his Czy culiście Bożą obecność? Yes, yes, yes. Before um, Josh comes to share his story. Zanim Josh wyjdzie i podzieli się swoją historią, I need to tell you, chcę wam powiedzieć, that as we this morning, że gdy uwielbialiśmy Boga dzisiaj, the the angels are here to w duchu aniołów stępujących na to miejsce and the angels are here to bring the word to life i że są tutaj po to by ożywiać słowo to minister to you and to me żeby usługiwać tobie i mnie and this morning we have only just started tego poranka to dopiero jest początek there is more to come o wiele więcej rzeczy dobrych, wspaniałych się wydarzy. Czy wierzysz w to dzisiaj? Amen. We love you. Chcemy wam powiedzieć, że was kochamy. We bring greetings and love from England, from Portsmouth. wam pozdrowienia miłości sportsmów z naszego zboru, z naszego kościoła. And we love coming here. I naprawdę kochamy przyjeżdżać w ten region polski. And today we are here to serve you. I jesteśmy tutaj po to, żeby wam usługiwać. See miracles among us. I widzieć jak Bóg czyni cuda w tym kościele, w tym zborze. Amen. Dzisiejszego poranka ogłaszaliśmy w wierze wiele rzeczy. And as I was preparing for speaking in this meeting a gdy przygotowywałem się do dzisiejszego uh, gadania, said one thing to me, Bóg wyraźnie powiedział jedną rzecz do mnie. And that today is the day że dzisiaj jest dzień to dead things back to life. by mówić, że rzeczy umarłe, powoływać te umarłe rzeczy do życia. We believe in a God of the impossible. Wierzymy w Boga, który jest Bogiem rzeczy niemożliwych. We believe that God can do Wierzymy, że Bóg może czynić cuda. We believe that God can heal. Że Bóg może uzdrawiać. And we need to take our small of faith I musimy wziąć tą naszą małą, malutką wiarę i stanąć w autorytecie. As Josh has said, I tak jak Josh mówił, we need to speak musimy words. mówić słowa, we need to words. musimy wypowiadać słowa proroctwa. And as we do this, I gdy będziemy to robić, the angels, aniołowie scripture tells us Słowo mówi nam, they take our words, że biorą nasze słowa, out, gdy je wypowiadamy w wierze and they bring from i sprowadzają przełom z nieba. And today, I dzisiejszego today, dnia we are going to speak words from heaven, i będziemy mówić, wypowiadać te słowa, słowa z nieba. Będziemy wypowiadać słowa proroctwa. Będziemy prorokować do rzeczy, które są martwe, aby powróciły do życia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Faith Wiara is the currency of jest taką walutą, niebiańską walutą albo walutą nieba. Biblia uczy, That without faith, że bez wiary it is impossible to please God. Nie można podobać się Bogu. And the greatest gift that God has given us, I że najwspanialszy dar, który dał nam Bóg is the gift of faith. To jest dar wiary. He makes it possible, Bóg sprawia, że jest możliwe for us to have faith in Him. że możemy wierzyć w niego. It's a gift. Jest to dar. He gives us faith. On daje nam wiarę. So do not say this morning. Tak więc dzisiaj nie mów do, do siebie, I have no faith. Nie mów, nie mów, nie mam wiary. Because God has given you faith. Ponieważ Bóg dał ci wiarę. That can move mountains. Która może góry przenosić. God has given you faith. Bóg dał ci wiarę. To speak to impossible situations. Żeby przemawiać w ogłaszać w niemożliwych sytuacjach. And today God wants to bring faith. I dzisiaj Bóg chce Ci dać jeszcze większą wiarę. To who have no faith. Chce dać wiarę ludziom, którzy nie He mają wiary. To life chce, chce wypowiadać życie. Into faith chce ożywiać wiarę that has no hope. ludzi, którzy nie mają nadziei. Śpiewaliśmy dzisiejszego poranka. Widzę wielkie przebudzenie. As we pray and sing. angielskie tłumaczenie. Widzę wielkie przebudzenie, które się przygotowuje, gdy my śpiewamy i, i, i modlimy. I pamiętam, gdy byłem na tym miejscu dwa lata temu, I spoke about the river of God, to mówiłem o Rzece Bożej from Ezekiel, z Ezechiela. And the river, A ta rzeka, when it flows, gdy płynie, Everything it touches, to wszystko, czego dotyka, it life. zaczyna ożywać. The river flows, Gdziekolwiek rzeka płynie, rzeczy umarłe dawno temu powracają do życia. Ezekiel 47. Jeśli przeczytasz Ezechiela 47, there is fruit Zobaczysz, że mówi on o owocach przez cały rok. O drzewach, które nigdy nie więdną. There że zawsze przynoszą. i wydają owoc flows. I ta rzeka płynie. You have to get in it. To musisz do niej wejść. You cannot stand on the sides. to nie możesz po prostu sobie stać z boku. You will experience little breakthroughs to wtedy, jeżeli będziesz, jeżeli tak się zachowasz, to as nic the, nie osiągniesz. As the river touches your toes. Ale gdy tylko rzeka dotknie twoich, But to receive gdy, the, gdy tylko pozwolisz rzece dotknąć twoich palców, the nóg, the miracles ale gdy otworzysz się na cuda, you have to jump in. Gdy, jeśli chcesz się otworzyć na cuda musisz wskoczyć do tej rzeki. And that takes faith. I do tego potrzebna Ci wiara. You faith, musisz połączyć swoją wiarę heaven, walutę niebiańską. You speak it, musisz ją wypowiedzieć and then you see i wtedy zobaczysz, jak wzrasta Amen. to, co kiedyś może było małe albo umarłe. I believe, Wierzę, that God że Bóg może tworzyć takie rzeki today, w pustyni i gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek river, miejscu swojego życia jesteś dzisiaj. Ta rzeka pojawi się w Twoim życiu. Dzisiaj. Chciałbym się również podzielić czymś bardzo personalnym z Wami dzisiaj. Przyjeżdżam już tutaj od dwóch, trzech lat i ostatnie dwa lata przez ostatnie dwa lata Bóg mówił mi wyraźnie Ty będziesz mieszkał w Polsce. Wow. I ja powiedziałem nie, nie ma mowy. Ale tego roku it will to się stanie. Moje namaszczenie Is to be an apostle. Jestem, jest takie, że jestem apostołem. The UK is sending me to Poland I Wielka Brytania wysyła mnie do Polski as an jako apostoł, Kościół Wielkiej Brytanii. Ponieważ apostołowie bring the river przynoszą ze sobą tą rzekę, to ożywienie w miejscach, które są może suche. Oto, co robią, robi Bóg przez apostołów. Paul, Gdy będziemy czytać Paul, historię apostoła Pawła, went, to gdziekolwiek się znalazł, e, następował przełom, następowało zbawienie, następowały uzdrowienia, cuda. And I, will tell you this. I chcę Wam powiedzieć, At home in England, w Anglii, w, gdzie jesteśmy, when I preach and pray, gdzie, gdy głoszę i modlę się, there is little breakthroughs. to, to w, bardzo małe poruszenie widzę. Every time I come here, Ale gdy przychodzę tutaj, there is big breakthroughs. gdy przyjeżdżam tutaj, to widzę wielkie poruszenie. And I need to be here. Więc wiem, że Bóg chce mnie używać w tym miejscu. I have resigned my job, Zrezygnowałem z mojej pracy, sprzedaję mój dom. Ten człowiek przyjeżdża ze mną i jeszcze być może inni ludzie. Ale wierzymy, że Bóg nas powołał żeby przynieść wodę życia czy rzekę życia we miejsca pustynne. Amen. Amen. People are telling us we are mad. Są ludzie, którzy mówią nam, że zwariowaliśmy. W ogóle nie mówimy po polsku. Jeździmy po lewej stronie. The right side. Nie, wrong side. Jeździmy, jeździmy po lewej stronie, on powiedział, że po prawidłowej, czyli po right side, a ja powiedziałem, nie, nie, wrong side, po, po, po złej stronie. Ale gdy Bóg mówi idź, to musisz powiedzieć tak. Because if I don't say yes, Ponieważ gdybym nie powiedział nie, to byłbym nieposłuszny i powstrzymywałbym to, co Bóg ma because do of zaoferowania my, because temu regionowi. Of my lack of obedience. Ponieważ byłbym nieposłuszny. So, friends, tak więc przyjaciele, we will need you będziemy was potrzebować. To pray, będziemy was potrzebować waszych modlitw. To teach us Polish, e, nauczania polskiego. Among other things poza innymi rzeczami. But this is a work of God. Ale to jest praca Boża. And the Lord has given us dreams, Bóg nam daje sny, proroctwa, um, being awake in the night, obudzi nas czasami w nocy, daje nam Słowo and you, I, what God is i nie mogę, jest dla mnie niemożliwe, żeby to zignorować. In England I am a teacher. W Anglii jestem nauczycielem. Josh, is a teacher. Josh jest również nauczycielem. We earn good money. Naprawdę zarabiamy dobrze. We will be earning small money here. Wiemy, że prawdopodobnie będziemy zarabiali niewiele. And that's good. Ale to oddajemy Bogu. We are okay with that. I to jest w porządku. Because we believe in a God who provides Ponieważ wierzymy w Boga, który zabezpiecza. Everything that we need. Który zabezpiecza każdą potrzebę. Ale były takie dni, Over Christmas, w czasie świąt. Where I said, God, are you sure? Gdy powiedziałem, Panie, czy Ty jesteś pewien? I don't want to go. Ja naprawdę boję się jechać, nie chcę my jechać. Family are in Portsmouth. E, moja cała rodzina jest w Portsmouth. My my friends are in Portsmouth. Moi przyjaciele są w Portsmouth. My church is in Mój Portsmouth. kościół jest tutaj. I speak English. Ja, ja rozmawiam po angielsku. And I, was on my knees. I klęczałem przed Bogiem. Um, one evening, pewnego wieczora and I opened my book full of prophecies, y, otworzyłem swoją książkę w zeszyt z proroctwami, które sobie zapisuję. And I, began to speak them. I zacząłem je wypowiadać z powrotem. And as I, began to speak them, I gdy zacząłem je wypowiadać, to wszystko się zmieniło. Something radically changed. To coś naprawdę zmieniło się radykalnie. And I, said, yes. I powiedziałem, Panie, tak i już nie wracam do tego miejsca, w którym byłem wcześniej And we are now preparing. i teraz się przygotowujemy po prostu. And we are Jesteśmy podekscytowani. So, this is plan. Więc to jest nasz plan. We think Myślimy, że Bóg wyraźnie nam wskazuje głuszyce Start a church. żeby tam e, zacząć nowy kościół And to teach i żeby nauczać angielskiego, to start żeby w, w, wzbudzać biznesy, nowe firmy, to bring new żeby m, zachęcać biznesmenów, żeby przyjeżdżali w te miejsca. We have who are with us. Są ludzie, którzy się z nami chcą połączyć Którzy są misjonarzami na całym świecie. I oni zaczynali biznesy w tych miejscach, gdzie ich Bóg powołował. Z młodymi ludźmi. I like to jest to, co chcielibyśmy robić tutaj. Tak więc, nawet jeżeli będziemy nieco z dala od kamiennej góry, to będziemy tutaj e, często. God is going to do a new thing. Ponieważ Bóg powołuje do życia nowe rzeczy. Years ago, Dwie, dwa lata temu. I that was to this area. Modliłem się i prorokowałem, że y, pro, y, przebudzenie przychodzi w ten region. What I did not know, Ale czego nie wiedziałem? Was that I was part of it. Nie wiedziałem, że ja będę jego częścią. A teraz wiem. And it's going to be amazing. i będzie niesamowicie. Przyjaciele i rodzina, o którą modliście się latami, będą zbawieni. Ten budynek nie będzie wystarczający. Będziecie powstający Powoływali do życia nowe kościoły. W okolicach Kamiennej Góry. W Boguszowie. Gdzie już jest. W Głuszycy. I w innych miejscowościach. Ponieważ to miejsce jest w sercu Bożym. Gdy się o Was modlę, to płaczę. Ponieważ wiem, że coś ma zamiar dojść do erupcji takiej jak wulkaniczna erupcja. Są tutaj ludzie na tym miejscu, którzy modlili się o to właśnie przez lata. And I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg właśnie ma zamiar odpowiedzieć na Twoją modlitwę. I że to stanie się tu dzisiaj bo wierzę, że dzisiaj jest tutaj namaszczenie, które prowadzi, będzie prowadzić do uzdrowienia. I mówię do tych osób, które są chore, cieleśnie chore. Nie będziemy dzisiaj błagać Boga, żeby was uzdrowił, because we do not need to do that. ponieważ nie musimy tego robić. We speak the word, Będziemy wypowiadać Słowa. Będziemy mówić w autorytecie Jezusa. The take the word A aniołowie, Biblia mówi, biorą to Słowo i sprowadzają błogosławieństwo It's i przełom. He does. To On to robi. But we have to say it. Ale my, my musimy to wypowiedzieć. And the scripture that God has taken me to for today Um, słowo, do którego mnie Pan Bóg dzisiaj prowadził, gdy się przygotowywałem, Romans, four. to Rzymian, e, rozdział czwarty. Abraham, Abraham was told by God, powie Bóg powiedział Abrahamowi, wife, Sarah, że i on, i jego e, stara żona Sara będą mieli dziecko. Na to Abraham zaczął się wykłócać z Bogiem. I powiedział Bogu, Panie, ja jestem stuletnim człowiekiem. A moja żona jest w podobnym wieku, nie może już mieć dzieci. A Bóg wtedy mówi do Abrahama, i will make you the father of many nations. Będziesz ojcem wielu narodów. Abraham. Abraham. He looks with his eyes. Patrzy przez swoje ludzkie oczy. And he says, how can this be? I patrzy i widzi, że to niemożliwe. Jak to możliwe, skoro ja mam 100 lat, a moja żona jest w podobnym wieku, nie może już mieć dzieci? 4. I będziemy czytać od wer wersetu 13. 13 Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary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 Żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Wow. Niesamowity wers. When Abraham Gdy Abraham saw that was hopeless, zobaczył, że to przecież jest beznadziejna sytuacja to jednak wybrał, żeby uwierzyć. Żeby uwierzyć w obietnicę Boga, a nie w to, co widziały jego fizyczne oczy. Says, Biblia mówi, that że e, sprawiedliwość Abrahama right God, e, albo e, jego prawidłowość Prawidłowa postawa względem Boga person, y, nie była taką postawą dobrą, ponieważ On był taki do, takim, takim dobrym człowiekiem, ale ponieważ miał wiarę. Morning, ale dzisiejszego wiecz... poranka nie chodzi o to dokładnie, żebyś był dobrą osobą. Bo wszystko, czego potrzebujesz, Working to wiara. Wiara, która pracuje, działa we wnętrzu Twoim. Faith that hopes hope. To jest taka wiara, która jest nadzieją poza nadzieją, wychodzi poza nadzieję wręcz. Story, I co widzimy w tej historii? That God changes Abraham's. To widzimy, że name. Bóg zmienia Abrahama. Abraham's name becomes his hope. Że zmienia jego imię z Abrama na Abrahama na His name now means father of many nations. Y, więc jego imię teraz znaczy Ojciec wielu narodów. And I, love verse 17, I naprawdę y, kocham werset 17. Where God says, Gdzie Bóg mówi: I have made you the father of many nations. Postanowiłem, że będziesz ojcem wielu narodów. I jest napisane tam, że, że Abraham uwierzył Bogu. God, gdy jesteś w Bożej obecności, like we have been this morning, tak jak byliśmy, jesteśmy dzisiejszego poranka, faith to stir wiara zaczyna pracować you, i wiara, Twoja wiara zacznie wzrastać to to w taki sposób, że zacznie powoływać do życia te rzeczy, które w Twoim życiu są umarłe. Mogę sobie wyobrazić Abrahama Abraham e, mówiącego do łona e, a yeah. Yeah. Sary, you will conceive a child będziesz nosiło znowu dziecko, because God ponieważ, has promised it. ponieważ Bóg tak mi obiecał. I don't think Abraham nie myślę, nie wydaje mi się, że Abraham ukląkł i mówił, Panie, I want a son. naprawdę potrzebuję syna. Proszę Cię, abyś dał mi dzieci. Nie. Nie wydaje mi się, żeby tak to wyglądało w tej sytuacji, on uwierzył w obietnicę, Uwier uwierzył w tą obietnicę, którą Bóg mu przekazał. I ta obietnica dała mu autorytet, speak that child into being. żeby wypowiedzieć niejako e, to życie, to życie, które miało się począć w łonie Sary. Your words Wasze słowa have the power mają władzę, to bring life mają moc, by przynosić życie lub śmierć. And you need to change the way you speak. I musisz zmienić sposób, w jaki mówisz. So, if the Gdy na przykład lekarz dał Ci diagnozę, That says, This will never change. która mówi, słuchaj, nigdy się to nie zmieni, to to nie jest od Boga, to to jest z piekła. Because as you believe that word Bo jeśli w to uwierzysz it, i przyjmiesz to jako swoją wiarę, it will happen to, you. to to się stanie faktycznie. But if you speak ale gdy powiesz, będziesz mówić przeciwko temu i powiesz, nie, ja and I will, będę zdrowy, and I will not die. ja będę żył i nie umrę and you speak the words, i gdy wypowiesz to słowa, in your heart, nie w swojej mocy, you have to verbally speak, nie tylko wewnątrz, we swoim i w swojemu myśle, Mówi, musisz wypowiedzieć je werbalnie, głośno. Then, then the word to wtedy to Słowo będzie aktywne. Bóg nie stworzył tego świata w swoim umyśle. Nie tylko pomyślał sobie. Zwróćcie uwagę, Bóg wypowiedział Słowo. Nie tylko pomyślał sobie o zwierzętach i i roślinach, He spoke, w Księdze Rodzaju Księga Rodzaju mówi, że On wypowiedział te słowa and it wypowiedział te słowa i stało się and i naprawdę w to wierzę wierzę, że nasz Bóg jest kreatywnym Bogiem and if you need a miracle, i gdy naprawdę potrzebujesz cudu I my God is big enough, to wierzę, że mój Bóg jest wielki to recreate any part of you, wystarczająco wielki, żeby that, odtworzyć jakąkolwiek część ciała Twojego, która jest zepsuta, która jest, nie działa poprawnie. He does it today. Ponieważ On wciąż czyni znaki cuda dzień, dzisiaj. This this morning, i dzisiaj. Naprawdę to się I dzisiejszego poranka musisz because zmienić to, w jaki sposób wypowiadasz what, swoje słowa. Speak, Ponieważ to, co wypowiadasz realm, w duchowym świecie będzie pracowało. Y, mamy taką obietnicę, że aniołowie to to y, usługują tym, którzy są w Chrystusie. You know, so I wiecie co? Ja myślę, że dzisiaj jest tak wielu znudzonych aniołów. Ponieważ nie mają nic do roboty. Ponieważ naprawdę nie wypowiadamy słuch wiary. Church, it is time to speak. I kochany Kościele, jest czas, żeby wypowiadać it słowa is time wiary. To to dead things today. Wypowiadać proroctwa do tych rzeczy, które są umarłe. And say, you will come to life in Jesus I mówić, w imieniu Jezusa powstaniesz God. To jest Bóg, nasz Bóg jest Bogiem, który wzbudza. And whatever I co potrzebujesz dzisiaj cokolwiek potrzebuje w martwych wzbudzenia w Twoim życiu, w Twoim ciele. Has given you the power and the On dał Tobie moc i autorytet, żebyś to zrobił. To speak it into being. Żeby wypowiedzieć to tak, że będzie to istnieć, będzie to realne. See, Abraham, Abraham verse 21, w wersecie 21 he was fully był absolutnie przekonany, że Bóg był able to do że Bóg jest w stanie wykonać to, what he co obiecał. Fully Był całkowicie przekonany. 50 -50, Nie tylko na 50%, but fully convinced. ale całkowicie przekonany. And this is what I, believe and I, know. I to jest to, w co ja wierzę i co wiem, That their time has come że przyszedł czas for healing and miracles na uzdrowienia i cuda Town, żeby się manifestowały, żeby były realne w tym czasie. And many will hear and see, tak, żeby wielu, wiele osób widziało i słyszało i żeby mogły przyjść na to miejsce, to find out what is żeby zostały przyciągnięte, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jesus, ponieważ Jezus that's what he did. to jest właśnie to, co Jezus robił. He demonstrated the kingdom. Um, chodził po Jerozolimie i demonstrował aktywnie, jak wygląda Królestwo. And if you are a today, jest, jeśli jesteś dzisiaj chrześcijaninem, you are a of the to jesteś uh, obywatelem Królestwa Bożego. Are of you this jest nas wielu w tym miejscu. Y, mamy namaszczenie do uzdrowienia. I i, I wiem, że tęsknisz za tym, żeby widzieć ludzi uzdrowionych. No. Like Jeśli ty masz takie namaszczenie, jeżeli masz takie pragnienie do uzdrowienia i tęsknisz za tym widokiem ludzi uzdrawianych, to chcę, żebyś powstał Just dzisiaj. Now. Żebyś powstał, żebyś się nie wstydził. Jeżeli wiesz, że Bóg Cię powołuje do nakładania rąk na ludzi and see happen, i żeby widzieć, żeby było widoczne uzdrowienie, to, open, to chcę, żebyś otworzył swoje serce i ręce, the gift is now. ponieważ ten dar jest w tym momencie Tobie so udzielany. Open, open Więc otwórz swoje ręce. Holy Duchu Święty. Would you release the anointing for healing? Prosimy Cię, abyś uwolnił namaszczenie uzdrowienia. Father, I ask, Panie, proszę Cię, that as these amazing people że gdy Ci wspaniali ludzie step out in faith, będą wkraczać w wiarę, lay hands on the sick, gdy będą nakładać ręce na chorych i gdy będą wypowiadać słowa w autorytecie, że będą się działy znaki i cuda w imieniu Jezusa. Lord, Panie, prosimy Cię o to, to, bring to a world. żebyś przyniósł uzdrowienie temu złamanemu światu. Physically, fizyczne, duchowe, emocjonalne, mentalnie, mentalne. Prosimy Cię, żebyśmy widzieli, że ludzie są uzdrawiani od uzależnienia. Że życie będzie w nich gdy będą wypowiadać Twoje słowa. W imieniu Jezusa. Kochani, musicie się modlić o innych ludzi. Otrzymaliście dar przez wiarę. I musicie być odważni. And when you come who needs, who is sick, I gdy zobaczycie kogoś, kto jest chory, be brave, bądźcie odważni. Step out, e, wystąpcie. Use your faith e, użyjcie swojej wiary. And don't do this. I nie róbcie tak. Oh God, oh God, Panie, Panie, make so and so well proszę, proszę Cię bardzo, żebyś, will, żebyś, jeśli to jest Twoja wola, żebyś uzdrowił. No. Nie, nie. It is always his will. I to jest zawsze Jego wola. Never ask if it is his will. E, nie, nie pytaj, czy uzdrowienie jest Jego wolą. Kiedy anioł Gabriel zstępował, he came to, is it Zachariah? myślę, że to było w Zachariasza. Yeah. Gdy anioł przyszedł do Zachariasza, Powiedział mu, Dał mu obietnicę i mówi, Zachariasz mówi, e, jak, jak, jak to się stanie. For I am an old man. Ponieważ ja jestem starym człowiekiem. And my wife is advanced in years. I moja żona tak samo. And the angel answered him, a anioł mu odpowiedział: I am Gabriel. Ja jestem Gabriel. I stand in the presence of God. Stoję przed Tronem Bożym. And I was sent to speak to you. I stamtąd zostałem and wysłany to, do Ciebie, żeby Ci dać tą dobrą nowinę. Speak, Więc teraz za nie mówisz, nie będziesz mógł mówić, the a, aż do place. momentu, w którym, w którym to się wszystko wypełni. Ponieważ gdy przyszedłem do Ciebie, to nie wierzyłeś w to, co Ci powiedziałem. A, a stanie się to w swoim czasie. You know, speak, Kochani, jeśli nie wypowiadamy, nie mówimy, faith, nie wypowiadamy słów wiary, to wierzę, że Bóg czasami nas zamyka czy w taki sam sposób albo w podobny jak Zachariasza. If had from unbelief, ponieważ Zachariasz wypowiedział y, słowa niewiary. I the miracle would have been Czyli jeżeli, jeżeli Zachariasz w dalszym ciągu trwałby w swojej niewierze, niewierze to Aleks wierzy, że że to ten, ten cud by się nie wykonał faktycznie. Musimy posługiwać się językiem nieba. Więc gdy modlisz się o uzdrowienie, you take to weź stań w autorytecie. Is you Jezus dał ci autorytet, to speak healing, żeby to mówić to o uzdrowieniu, healing. żeby ogłaszać uzdrowienie. You have the authority więc masz taki autorytet. To the Jesus did. Masz autorytet do robienia rzeczy takich, jak Jezus robił. So A więc dzisiaj we're going to pray for sick będziemy się modlić o ludzi chorych. If you are sick, Jeżeli jesteś chory, to chciałbym, żebyście przyszli do przodu. Nobody is sick. Czy nikt nie jest chory? Czy nikt nie jest chory? Czy możemy poprosić zespół, żeby wyszedł do przodu?